Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj będą mówić dla Was... Marzena. ...i Paweł Kajak. Jak to zwykle w odcinkach o numerach parzystych rozmawiamy o jednej z gier z naszej kolekcji. A dzisiaj padło na... Tchła. Albo... jest. <grym> Albo troje. No właśnie. Ja pamiętam, jak kilka lat temu kupowałem tę grę w Rebelu i w sklepie stacjonarnym i chciałem być taki poprawny językowo, więc wszedłem do sklepu i powiedziałem, że chciałbym kupić tchua. No i pan tak zaladał, bardzo dziwnie się na mnie spojrzał i powiedział, że no takie gry na pewno nie mają. Ja byłem przekonany, że ona jednak jest na stanie, bo chyba na stronie internetowej status był w magazynie, a wtedy Rebel miał jeszcze magazyn w tym samym budynku, więc no wciąż sądziłem, że, że to jest możliwe, żeby mieć to się chciał pokazać, po prostu. Popisać się chciałem. No więc tak powiedziałem, to może ja przeliteruję i zacząłem literować T-R-O-Y i pan wtedy powiedział, a Trojes. I tak też mówimy, Trojes. No w sumie tak jak wiele osób w Polsce zamiast Le Havre mówi Le havre", to chyba nic strasznego się nie stanie tutaj, jeżeli będziemy używać tej może okay, niepoprawnej językowo, ale jednak zrozumiałej formy Trojes. Jeszcze tak tytułem wstępu, dlaczego nie ma z nami Oli. Ola podjęła bardzo ważną decyzję. W sumie moglibyśmy to już w takiej formie tutaj zostawić, z takim wielkim niedopowiedzeniem. No ale dobrze. Ola postanowiła, że jednak chce zostać magistrem slawistyki. Okiełznując swojego niespokojnego, życiowego ducha zaczęła pisać pracę magisterską. Idzie jej podobno całkiem dobrze. Warto napisać Oli gdzieś w komentarzach do tego odcinka albo na naszym Facebooku, okay. albo na jej Twitterze. Bierz się do roboty. Bierz się do roboty i wracaj nagrywać audycję. I to w sumie chyba wsz wszystko, jeśli chodzi o to, dlaczego nagrywamy we dwójkę dzisiaj. Wystarczy tego przydługiego wstępu. Troje. O czym jest ta gra? Ja dopiero ostatnio się dowiedziałam, że ta gra jest o rycerzach, kapłaństwie i, i włościanach. Wcześniej dla mnie ta gra to po prostu była gra o średniowieczu, gdzie zarządza się miastem, robi się jakieś różne akcje, żeby ochronić to miasto, walczy się ze złem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ostatnio kilka razy jak graliśmy to Paweł otworzył mi oczy na, na jest z trochę innej strony i tak w sumie to ma głęboki sens. No tak, mamy, ja na to nie mamy średniowieczne, francuskie, czy nawet szampańskie miasto Trois, czy Troyes. No i tam są właśnie, tak jak można powiedziała, te trzy grupy społeczne, czy trzy stany. Jest szlachta, czyli po prostu rycerstwo, jest kler, są włościanie. No i to miasto też jest targane jakimiś tam zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi, które również tym trzem obszarom. No, odpowiadają, są, nie wiem, heretycy nagle się pojawiają na ulicach, albo jakiś, jacyś najeźdźcy. No dobra, no, ale ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że, że jesteśmy rodami, tak? które, które mają pod swoją kontrolą pewne obszary w, w mieście i dzięki nim realizujemy jakieś tam akcje, które pozwalają nam przeciwdziałać napadom, burzeniu katedry. Nie oszukujmy się. Chodzi o to, żeby zdobywać punkty, a nie <śmiech> rozbudowywać, działać i tak dalej. No tak, to, to jest prawda, że Trojez jest takim typowym eurosucharem. No jeszcze tak odnośnie do tej katedry, to z nią w sumie jest związany taki dosyć ciekawy szczegół, który gdzieś potem umyka, jak się nie zagląda do zasad. Bo katedra była budowana przez ponad 400 lat i tam były przeróżne wydarzenia, a to jakieś tornado przeszło nad miastem i rozwaliło cały plac budowy, a to wybuchł pożar i, i znów budowa nie postępowała tak szybko, jak, jak sobie gdzieś tam zakładali. No i potem jak, jeżeli się na ten element historii miasta spojrzy z perspektywy tych kart, które się pojawiają, no to już można, że tak powiem sobie jakiś temat dorobić do tego, że katedra już częściowo była zbudowana, a teraz jakieś znaczniki znikają, więc no ma to jakiś tam sens. Nie wiedziałam. Że przez 400 lat by była budowana. Ale to może przez to, że nie czytałem instrukcji po prostu. No, ja czytałem, ale w sumie jakoś nie pamiętam, żebym komukolwiek opowiadał o, o tym, jak, jak wyglądała historia tej katedry. Okej, okay, tak z, z takich technicznych rzeczy. Gra jest oficjalnie od dwóch do czterech graczy, ale jeżeli ktoś jest fanem rozgrywek jednoosobowych, tak jak ja. To istnieje bardzo dobrze wyskalowane, nieoficjalny wprawdzie wariant jednoosobowy, i tu ciekawe jest to, że jego autorem jest. No i tutaj znów będą problemy językowe, bo <suszy> Shady, torbais, shadi, shadi No, nieważne, ważne jest to, że, że to jest ten sam człowiek, który zrobił całą serię jednoosobówek uniwersowych, czyli oni Rima, Urbiona, Sylwiona i Castelliona, więc doświadczenie w tworzeniu mechanik jednoosobowych. Na pewno ma. Czas rozgrywki na pudełku podany to jest 90 minut. Ja bym raczej dawał tak 90 do 120, tak do 2 godzin. No zależy ile, ilu zamulaczy gra. Tak, ta gra jest podatna na przesiąganie swoich tur, ale to też o tym za chwilę. W obecnym kształcie moim zdaniem ta gra jest niezależna językowo. Są jakieś tam nazwy kart, akcji... Ale są te arkusze z wyjaśnieniami do każdej karty, więc to jakoś nie jest strasznie problematyczne. Tym bardziej, że jak się trochę pogra w trojest, to już się zapamiętuje tą ikonografię. Więc... Ta ikonografia no, faktycznie czasem może nie jest jakaś łatwa do zrozumienia. I jeżeli nie gra się często w troje, to trzeba sobie karty pomocy gdzieś blisko trzymać no tylko, że właśnie Arkusz jest jeden i trzeba sobie po prostu zrobić kilka kopii polskiego w dodatku nie ma chyba więc, ale na BGG można znaleźć, więc to też nie powinien być problem zresztą zobaczymy może będą jakieś ciekawe zmiany w nowej edycji za którą w Polsce będzie powiadał Rebel, ona ma się gdzieś chyba pod koniec tego roku ukazać, więc może tam to zostanie jakoś poprawione to już nie było po polsku kiedyś? Nie, nie. Była tylko polska instrukcja i tam też w niej były niektóre sformułowania takie trochę niejasne. Więc i tak trzeba było się posiłkować. Może nie trzeba, ale dobrze było posiłkować się jednocześnie angielską, niemiecką albo francuską, które były w pudełku. W ogóle bardzo dobrze by było, gdyby przy nowym wydaniu uwzględniono jakieś wyjaśnienia zasad, o których ludzie na BoardGameGeeku rozmawiali jakieś rozszerzone przykłady, bo przy robieniu kombinacji nie działania niektórych kart, zdarzają się takie niejasne sytuacje, że w zasadzie nie wiadomo jak, jak co zrobić i te sytuacje zostały wyklaryfikowane na BGG, także no, zobaczymy, czekamy po prostu na jakieś informacje o tym nowym wydaniu i, i tam się okaże, czy faktycznie były jakieś zmiany, czy tak naprawdę to jest tylko dodruk yy, i, i tyle to teraz już przechodząc do, do samego tego, jak wygląda rozgrywka w Trojez Mechanika, o co w tym chodzi? Kości! To dlatego to jest taka ulubiona gra Pawła bo ma fetysz kości <śmiech> Nie będzie. Ale okej, okay, kości są tutaj serio? na plus. Czy... w szufladach znaleźliście, znaleźlibyście miliony różnych kostek. Ja nie wiem w ogóle jak można gromadzić tyle różnych pierdół, za przeproszeniem, ale można, jak widać. I kości to jest główna rzecz, którą Paweł I gromadzi. piątki też, ale okej. Okay, jest troje, są kości. Te kości są twoim zdaniem na plus, czy wręcz przeciwnie? W tej grze akurat... Zdecydowanie na plus. Niby kości są losowe, ale tutaj w tej grze nie do końca o to chodzi, bo chodzi w sumie o to, żeby zarządzać ludźmi. Kości reprezentują ludzi. Jest się tym władcą, jakimś tam rodem, który zarządza zasobami ludzkimi, powiedzmy. I tutaj no, nie wiadomo, co się wydarzy, tak? Można, można pewnego dnia przyjść i się okazuje, że rycerz, który normalnie ma szóstkę po balu w tawernie okazuje się, że stać go tylko na, na, na jedynkę. No wiadomo, że można go później jakoś ładnie zaszantażować. Albo Zmotywować. Za punkty wpływu. O właśnie, to jest istotne, że są punkty wpływu. Według mnie to jest w ogóle skorumpowane miasto strasznie, że tam punkty wpływu Potrafił zrobić to, że nagle ze słabej jednostki robi się super silna jednostka, bo ktoś mu zapłacił więcej albo przepchnął kogoś innego do zarządu mm. w, w, w, rady miasta. W każdym razie jest to ciekawe, jest to fajne. Na pewno na początku przysporzy trochę problemów y, z wyjaśnieniem tej mechaniki podkupowania tych ludzi wszystkich tak. dookoła. Że to jest takie, naprawdę nawet jak się kilka razy już zagra. To tutaj... jest coś, na czym ja zawsze utykam, jak kogoś nowego wprowadzamy. W rozgrywkę i po prostu widzę, jak ludzie jakby tracą zrozumienie tego, o co chodzi w, w grze. Bo na początku tutaj będziemy rzucać kośćmi, tutaj są jakieś miple, które wstawiamy i wszystko idzie dobrze, ale jak dochodzi do momentu tego, gdzie możemy kupić kości od przeciwnika i koszt tej kości nie zależy od tego, ile kupimy od niego kości, tylko z ilu kości ostatecznie zbudujemy grupę, to naprawdę trzeba gdzieś sobie tam w głowie to mocno poukładać, a, a to jest taki element, na którym łatwo się pogubić. No tak jak powiedziałaś, kości jako taki element losowy jest, ale właśnie przez te punkty wpływu, które pozwalają nam jakoś modyfikować wyniki, no to ta losowość jest naprawdę możliwa do ogarnięcia i to w zasadzie chyba jest najważniejsze w tej grze, że tworzymy pulę pracowników właśnie, którzy są reprezentowani przez kości, a potem wciąż możemy z tą pulą coś jeszcze zrobić. No i to jest takie bardziej życiowe, nie? że w sumie nigdy nie wiemy, co się, co się do końca wydarzy, że nie jesteśmy w stanie zaplanować, nie wiem, pięciu lat do przodu yy, optymalizując każdy jeden ruch, tak? No wiadomo, że się wydarzy coś nie wiem, ktoś przyjdzie, plaga, ukradnie nam jakichś ludzi do pracy i no niestety no, trzeba kombinować i jakoś tam próbować zarządzać, żeby się jednak jakoś obronić z tym wszystkim. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. No i jeszcze kwestia doboru tych akcji, tak, że stawiasz się tam, gdzie chcesz jakąś akcję wykonywać, no ale niekoniecznie... Ci się udaje wykonać, bo... Tak, no niekoniecznie zbierzesz ludzi, Dokładnie. którzy będą dla Ciebie pracować. No i tak po pojedyncza runda może, jak wygląda w jest. Na początku każdy z graczy będzie rzucał kośćmi właśnie w trzech kolorach. Czerwonym, żółtym i białym. I one właśnie reprezentują te trzy grupy społeczne. Rycerstwo, Kler i Włościan. I to, iloma kośćmi rzucimy, zależy od tego, ile naszych mipli... Stoi w odpowiednich budynkach. Właśnie są budynki jest budynek taki, no można powiedzieć, militarny czy wojskowy. Jest, jest siedziba biskupa i jest też jakiś taki kupiecki. No i jeżeli mamy powiedzmy dwóch mipli wstawionych do budynku czerwonego, no to dostaniemy dwie kości pracowników do rzucenia. Jak już wszyscy rzucą, to kładą je na środku planszy w takich sektorach odpowiadających każdemu graczowi. No i potem zaczyna się już prawie faza akcji, jeszcze następuje faza zagrożeń miasta, gdzie będziemy musieli część tych naszych kości zużyć, żeby przeciwdziałać właśnie zagrożeniom które pojawiły się w mieście. Co ciekawe, tutaj my tak naprawdę walczymy z efektami tych zagrożeń, a nie z samą przyczyną, bo karty zagrożeń będą się kumulować i teraz jeżeli w czasie fazy akcji my nie pozbędziemy się tych kart wydarzeń czy tych kart zagrożeń, to one w następnej rundzie znów do nas wrócą i te same negatywne efekty znowu się pojawią. Tak, ale jakby likwidowanie tych kart wydarzeń to też jest zyskiwanie... Dużej ilości punktów zwycięstwa, więc to się w sumie. I punktów wpływu. I punktów wpływu, tak, więc. Tutaj jest rozróżnienie. Wygrywamy na punkty zwycięstwa na koniec natomiast w czasie rozgrywki bardzo pomagają nam punkty wpływu, które właśnie pozwalają nam na przykład przekręcić kości na drugą stronę, czyli jak wyrzuciliśmy jedynkę, to możemy z tego zrobić szóstkę Zrobić skorumpowane miasto nam pozwala. Tak Co ty masz z tym skorumpowaniem? No nie wiem no bo to tak działa, jak sobie pomyślisz o tej mechanice no to w sumie dlaczego punkty wpływu mają ci powodować, że nagle dostajesz dodatkową osobę, albo no dobra, tutaj możesz podciągnąć, że okej, okay, jesteś wpływowy, więc ludzie chcą u ciebie pracować, tak? Ale, no nie wiem, tak. jak, jak, jak wyjaśnisz to, że ktoś przychodzi z motywacją jeden i nagle po odrzuceniu kilku punktów wpływu zyskuje motywację na sześć i hulaj dusza, mogę robić wszystko. Nie wiem, ale widzę, że ty masz jakiś pomysł jak to zrobić. To, to co ja twoim wiem. zdaniem się dzieje z tymi punktami wpływu w takim razie jak kogoś z jedynki na szóstkę motywujesz? No nie wiem, no... Możesz się posunąć nawet do tego, że zastraszasz rodzinę pięcioma goryl Co? gorylami. No i człowiek jest zmotywowany, tak? Już da z siebie wszystko, żeby tylko było dobrze. No, ale to ty tak ludzi w pracy motywujesz też. Dobrze, wróćmy, no wróćmy już do normalnej, wróćmy do normalnej rozgrywki. Kości możemy zużywać do aktywowania akcji dostępnych na kartach w mieście możemy wstawiać się właśnie przy pomocy kości do tych budynków czy wstawiać swoje miple do tych budynków co w efekcie w kolejnych rundach może nam dać więcej kości konkretnego koloru możemy też budować katedrę poświęcając kości białe i tam jest o tyle ciekawe, że są trzy, jakby, poziomy katedry i dobrze jest być przynajmniej jedną kostką na każdym z nich, żeby nie dostawać jakichś ujemnych punktów na koniec. Samo budowanie katedry daje nam punkty zwycięstwa i daje nam punkty wpływu. I jeszcze możemy, no właśnie, walczyć z tymi kartami wydarzeń negatywnymi, które tak jak już było wspomniane, z jednej strony dadzą nam punkty wpływu teraz, a jeżeli uda się daną kartę zupełnie wyrzucić z gry, to gracz, który najbardziej się do tego przyczynił i chyba ten, który jest drugi, też dostaną za to jakieś punkty zwycięstwa na koniec gry. No i tutaj akurat duże znaczenie mają te wartości na kościach. Chociaż nie zawsze niskowartość to jest zła wartość, tak można no, coś tam, właśnie zrobić w troje, coś takiego, żeby już nie było źle. No właśnie, z jednej strony można, tak jak mówiliśmy, przekręcić jedynkę na szóstkę na przykład, albo dwójkę na piątkę i tak dalej, no, a z drugiej strony na przykład, żeby wejść do konkretnego budynku, czasem może wystarczy nam zagranie jedynki, żeby zyskać swojego przedstawiciela w danej gildii, tak, tak to określmy. W sumie ta wspólna walka z kartami zagrożeń to jest taka trochę współpraca z konieczności, można by powiedzieć. Bo w dużej mierze to są jednak stracone akcje, jakby na to nie patrzeć, a z drugiej strony, jak wszyscy sobie zupełnie odpuszczą, to po kilku e, rundach, po trzeciej rundzie na przykład, faza zagrożeń będzie wysysała mnóstwo zasobów i nie będzie co robić. tylko Potem trzeba w fazie akcji, tak. Mhm. Będzie trzeba po prostu działać przeciwko tym kartom. I, no tak, i, i nie i będzie kości, tak? O no prostu. właśnie, bo może nawet dojść do tego, że po prostu tak nas y, ta faza y, zagrożeń na początku przetrzebi, że nie będziemy potem mieli praktycznie już co robić y, w czasie fazy akcji, no bo tych kości będziemy mieli, nie wiem, jedną, dwie, no, no, więc, więc będzie problem. No, no i jeszcze samo usunięcie karty, tak? Daje, daje tak jak już mówiliśmy, punkty zwycięstwa. Aha. To jest w sumie jeden z jedna z dwóch, trzech możliwości zdobycia punktów tak. Ogólnie w całej grze chodzi o zdobywanie punktów zwycięstwa i zdobywamy je albo wykonując konkretne akcje na kartach, są akcje, które nam pozwalają nie wiem, zmieniać wyniki na kościach, dodawać coś do kości, pozwalają nam dostawać pieniądze, ale są też takie karty, które na przykład pozwalają zamienić pieniądze na punkty zwycięstwa albo wprost dają tylko punkty zwycięstwa. Oprócz tego punktujemy właśnie za te zdobyte przez nas karty zagrożeń, które udało nam się usunąć z planszy i punktujemy też za postaci. One są chyba jakoś historycznie związane z samym Troje, albo z szampanią, albo w ogóle z Francją. Te karty y, jakichś ważnych postaci każdy gracz losuje na początku gry jedną. Ona jest zakryta i, i znana tylko temu konkretnemu graczowi. Natomiast ważne jest to, że przy każdej z tych, w tym wypadku, czterech postaci, jeżeli gramy na cztery osoby, każdy zapunktuje. Więc to, że ja mam na przykład kartę, która mi pozwoli zapunktować za zebrane punkty wpływu, bo, bo to też jest mechanizm taki, że jednak za punkty wpływu można jakieś punkty zwycięstwa na koniec zdobyć, to nie znaczy, że nikt inny z tego nie skorzysta. Po prostu na samym końcu gry odkrywamy te karty, i wtedy każdy punktuje według tam konkretnych zakresów tyle punktów, ile, ile, ile mu się należy. Więc to jest fajne, bo można obserwować, co robi ktoś inny i jeżeli ktoś z jakiegoś powodu, no nie wiem, mógłby zużywać punkty wpływu, bo by mu się to opłacało w danej rundzie, ale tego nie robi, to może być sygnał, że na przykład ma postać, która punktuje na koniec za dużą liczbę punktów wpływu. No i to jest takie trochę kombinowanie. Tutaj też przydają się te arkusze, o których mówiliśmy wcześniej. Także jeśli mamy je na stoliku przed sobą, to jesteśmy w stanie właśnie wykminić kto mniej więcej co realizuje i, i co się opłaca w tym momencie robić też z naszej strony. Tak, no i gra w ogóle, bo o tym nie powiedzieliśmy, trwa 4, 5 lub 6 rund, w zależności od tego, ilu jest graczy, przy dwóch to są 4 rundy i potem 5 i 6 dla 3 i 4 graczy. Odnośnie mechaniki, bo ta mechanika mi się bardzo podoba, która jest akurat. Pomimo tego, że jest bardzo prosta, to jest niesamowicie złożona i naprawdę jakby chcieć nad nią siedzieć długo i sobie kminić i budować i jakieś tam robić ciągi, to można to robić i dlatego ta gra jest taka naprawdę wymagająca. Ona generuje złożoność, w sensie daje tyle możliwości decyzyjnych w danej rundzie, że z takiej gry, gdzie no faktycznie rzucamy kośćmi i potem te kości jakoś przydzielamy, robi się takie naprawdę wymagające euro. Tak. Aczkolwiek zdecydowanie nie ma przygody w Trojezm, więc jeśli ktoś szuka przygody, to kompletnie odradzam tą grę. Tam są tylko i wyłącznie punkty, punkty, punkty. I Może temat trochę się trzyma, y jakby pasuje do mechaniki, y bo zarządzając tymi naszymi kostkami, to de facto zarządzamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, y ludźmi. Ale nie jest to jakaś taka wielka przygoda, na którą, nie wiem... No tak, no to jest optymalizacyjne euro i to takie optymalizacyjne i mocno wysuszone. To nie jest taka optymalizacja jak, nie wiem, w Robinsonie. Tak. tak to, to to, jest zupełnie tam, inne... tam, tam nie ma przygody. Jak się coś się zawali, przyjadą jacyś, nie wiem, żołnierze, zbójnicy, to w ogóle człowiek się nimi za bardzo nie przejmuje. Tylko Jesteś, nie nie jak... czujesz, że miasto cierpi, tak? <laughs> tak no okej, okay, straciłam punkty, albo Dokładnie. nie mogę czegoś zrobić. Nie, więc tutaj nie ma takiego przywiązania, ale... Ja powiem tak, mi się wydaje, że ten temat średniowieczny pasuje do mechaniki w takim sensie, że nazwy kart, na przykład, no nie wiem, mamy kartę Młynarza tak. i ona robi to, co nam by się wydawało, że robi Młynarz. Tak, czyli dajemy mu zasoby, on nam daje pieniądze. No i tyle, nie wiem, czy tak działa Młynar. Albo jak, no nie wiem, dobrze, inna karta Najemnicy poświęcamy nasze kostki wojskowe i dostajemy za to pieniądze no bo tak działają najemnicy, więc tutaj pod tym względem moim, moim zdaniem to jest całkiem dobrze zrobione, że ta mechanika się nie gryzie, że te karty są pomyślane tak żeby faktycznie to co robiły odpowiadały temu jak karta się nazywa no i jeszcze grafika. Grafika jest taka bardzo pasująca do, do, do, do tej gry. Tak, takie gry średniowieczne, Taki średniowieczne ryciny. ryciny dokładnie. I jest taka bardzo prosta, bym powiedziała. W sensie nie ma tam jakichś cudownych upiększeń, nie wiadomo czego, kolorów, tylko są takie właśnie ładne, stonowane. Jest taka. No nie rozprasza. Nie rozprasza. O, dokładnie takiego słowa szukam. Można sobie grać, jak ktoś chce sobie gdzieś tam popatrzeć na to, co na planszy jest, a czasu na to trochę będzie miał w mm -hmm. czasie gry. No to może natomiast nie jest tak, że gdzieś będzie coś pstroka tego, co będzie odwracało naszą uwagę. Ona jest taka bardzo, bardzo praktyczna, tak bym to powiedział. No i jeszcze tutaj yy, jedno zastrzeżenie, jakie ja miałam. Ja mam takie zawsze poczucie, jak gram, że troje jest. Jest troszeczkę za krótkie, że mamy tam te cztery rundy, tak? W, w grze dwuosobowej, ale po dwóch rundach dopiero poznajemy wszystkie akcje. I jak się chce zbudować. Po dwóch czy po, po trzech, trzech? Po trzech. trzech. Po trzech rundach poznajemy yy, wszystkie w akcje. trzeciej, w trzeciej. Na początku trzeciej rundy już wiemy, jakie są wszystkie dostępne no akcje, okay, bo one czyli są. Mamy jeszcze jakieś tam dwa ruchy, powiedzmy. Tak dozwolone. W każdym, w każdym razie zawsze to jest troszeczkę za mało, żeby sobie zbudować coś takiego naprawdę epickiego, gdzie się coś ma... Taki silnik. Co, co, co ma się gdzieś tam z tyłu głowy, że wow, ale tu można zrobić takie kolmów. Tak, kolejny, wezmę kostki stąd, przesunę tu, tak, przesunę tylko, że tam. Tak, tylko zawsze brakuje przynajmniej tej jednej rundy dodatkowej. To jest takie... No tak, to, to może zostawiać niedosyt, jeżeli ktoś się faktycznie nastawia na budowanie takiego dużego silnika. Ta rozgrywka trwa 4, 5 lub 6 rund w zależności od liczby graczy. Z drugiej strony to, że ona jest taka skrócona pozwala się jednak w tych ramach czasowych 90-120 e, jakoś zmieścić moim zdaniem. No chyba, że właśnie kilku zamulaczy mamy, nie? Takich jak ja na przykład. No tak, no <laughs> wtedy trzeba się uzbroić w spore cierpliwości. Ale to wynika też z tego, że nie bardzo można być pewnym, że plany na naszą następną turę uda się wykonać. Bo na przykład, nie wiem, zanim znów będzie nasz ruch, ktoś podkradnie nam połowę kości, nasze kości znikną, nie, nie będzie ich już na rynku i nie będzie można zrealizować tego, co się zamierzyło na samym czasie. To prawda i to jest szczególnie, no powiedzmy, uciążliwe w rozgrywce czteroosobowej, bo tam naprawdę krajobraz tego rynku na środku, gdzie nasze kostki leżą, bardzo szybko może się pozmieniać i raz, w rozgrywce na czterech graczy zazwyczaj mamy mniej kości w swoich zasobach, bo po prostu więcej osób wchodzi do tych budynków, które kości dają, Na no dwa, zanim pozostali trzej gracze wykonają swoje akcje, to może się okazać, że z naszych trzech szóstek nie została żadna albo została jedna, więc tutaj zaplanowanie sobie czegoś tak mocno w przód, no w zasadzie nie jest chyba do końca możliwe. Można sobie gdzieś tam ogólnie wymyślić, co bym chciał zrobić, gdybym wciąż miał te kości, które mam przed sobą. Nie no ale tutaj trzeba tak, się tak. będzie często dostosować. No i teraz wyobraź sobie takich czterech zamulaczy na przykład. Wtedy to chyba jest nie do zrobienia, żeby zmieścić się w te półtorej godziny. No tak, dlatego trzeba po prostu uważać z kim się do jest <śmiech> siada. <zsiada. śmiech> Ale to jest bardziej problem graczy niż gry. Gra daje bardzo dużo wyborów, a jeżeli ktoś ma do, tendencję do tego, żeby długo rozmyślać nad ruchem, no to trzeba albo pogodzić się z tym, że przyjdzie nam poczekać się na swoją kolejkę, albo no, może nie siadać do stołu zresztą Trojus jest to tyle ciekawe, że zwycięstwo jest tutaj naprawdę satysfakcjonujące właśnie przez to, że ta mnogość opcji po prostu powala tego co można zrobić w czasie całej partii albo w czasie dosłownie jednego ruchu i ja na przykład bardzo lubię grać z kimś, kto mocno mordży w tej grze, bo wtedy mam poczucie, że jak z nim wygrałem, to wygrałem w obliczu naprawdę jakiegoś przemyślanego, przemyślanej strategii tego przeciwnika, a jak przegrywam, to wciąż wiem, że ktoś nie robił tych akcji tak o, pff, tylko miał coś w głowie jednak. To, co mi się nasunęło w sumie, to to, że każda Rozgrywka jest niepowtarzalna, która jest. Karty akcji losujemy z jakiejś tam puli, więc najprawdopodobniej będzie tak, że każda rozgrywka będzie w jakiś sposób inna. Bo nigdy nie trafimy tego samego zestawu dziewięciu, dziewięciu akcji na stole właśnie w tych trzech po trzy w każdym z trzech obszarów, więc to tak. jest super. I jeszcze coś, co ja lubię najbardziej i to, co mi się w jest oczywiście też podoba, to możliwość ukrywania punktów. <grych> no i tutaj... Tak, punkty są na takich żetonach i... Można je sobie je... podwracać, gromadzić, wymieniać i ogólnie rzecz biorąc zawsze pokonać kogoś jednym albo dwoma, dwoma punktami. Tak, jest... i Marzena jeszcze po kryjomu wymienia na przykład <grych> 10 jedynek na jedną dziesiątkę, więc jak się patrzy na to, co ona ma przed sobą, to tak, ha, nie jest tak źle. A potem jak przychodzi do liczenia punktów, to nagle się okazuje, że wygrała jednym punktem i to jeszcze zdobytym w ostatnim takim już przeliczonym totalnie posunięciu. Także... No dobrze, to chyba wszystko, co w zasadzie możemy dzisiaj powiedzieć o Trojez. Pewnie o tej grze można by rozmawiać jeszcze długo. Tak, Gra warta świeczki? Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. To co, już kończymy chyba. Chyba, że masz jeszcze coś wesołego do dodania na sam koniec. Oglądaliśmy ostatnio Stranger Things. Ale w sumie nie wiem, czy to było <grymne> zabawne, wesołe. <grymne> No, Dustin bez przednich zębów zdecydowanie <laughs> jest zabawny i w ogóle to jest super postać. I ogólnie, ogólnie jesteś... to jest dobra seria. Tak. Dobra seria. Jesteśmy pod wrażeniem, bardzo nam się podoba. I było Dungeons and Dragons, więc jest taki lekki akcent planszówkowy, okej, okay, Dungeons and Dragons to może nie jest tak, tak. W pełni była fajna na początku filmu. Serio, była taka klimatyczna. A coś takiego bardziej z akcją związanego, jak już rozmawiamy o tym filmie na z akcją, na rowery też były fajne, bo takie miałam. Takie BMXy po prostu. Nie? nie, z takim długim siodełkiem. I ty mi nigdy nie wierzysz, że... Ja miałam taki rower, na którym można było jeździć w kilka osób i że wszyscy się mieściliśmy i, i, i, i było super, no. A dzięki temu filmowi w końcu będziesz widział, że widzisz, że, że okay. to jest możliwe. To nie jest tak, że ja nie wierzyłem Ci, że można jeździć w kilka osób na jednym rowerze, tylko że ty zawsze przedstawiałaś ten rower jako rower z kanapą dosłownie szczepioną. <głos> tak mówiłaś: rower z kanapą. Mój rower miał taką kanapę, na której <głos> Nie. No dobra, no może. To była audycja gramar Te Świeczki. Ale to mówili... był świat z perspektywy dziecka, to może to była jednak kanapa dla mnie. Dobrze. To była audycja gramar te świeczki mówili dla Was. Może I Paweł Kajakowie, dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem.